znane podobeństwi, które nam na Wizji dneśnie liturgie nas upozorniuje, abychom w sytuacji posuzowali we świetle wieczności, gdzie może być wszechno na opak. Bohaty człowiek z podobeństwi, nie ma żadnej imeno. Strzedem jego zajmu je każdni bohata hostina. Smysl a sposób żywota tohoto bohatego Murze jest ewny, używasi. Każdy dzień pożadał z chostinu. Żyje pro sebe, jakoby Bóg nie egzystował, jakoby On nie potrzebował. Jest pouze slepy, a nie widzi Boha ani potrzebnego człowieka. Chce nalest szczęści w sobedztwie nebe w wielkorysosti. W czym spoczywa jego grzm. Bohaczy nie branilo wejść do miejsca wiecznego odpoczynku bohactwí, ale ich osobowstwí a ne wiernost. Malomieszczactwí brani widzieć potrzeby druhych. Człowiek totiż nim ma druhy jako wieci, Jest ciężkim prowinieniem poważować ludzi za wieci, które se podle libości poużyli czy odloży, jako wieci bez jakiejkolwiek hodnoty. Carlo Caretto napisał: Żadna uskost neni wietrzy, niż uskost człowieka, Jenż prcha przed prawymi Żywotnymi chodnotami, A uzawiera se do samoty Swego syczkanego egoizmu. Proto Chrystus waruje, I gdyż ma niekdo nadbytek, jego żywot neni zajszczę tym, co ma. Dejte si pozor, A chrańte se przed każdą chamciwosti. Za to, že bráka Ježíš nenechává v anonimitě a dává mu přiznáročné jméno. Lazar znamena, Bůh pomáha. Chladová nemocný Lazar leží u dveří boháčova domu a na odpadky z jeho bohatě prostřeného stolu. Na rozdíl od psu, kteří s ním mají slitování, si jeho boháč ani nevšimne. Lidský život ale jednou skončí, a Ježíš Po odhaluje časnosti, aby nám ukázal jinou věčnou hostinu. Anděle na ní přivádějí Lazara a usazují ho na čestné místo, aby přebyval vedle Pana domu a po jeho boku se radoval z dober spas. Uděl boháče je zcela opáčný. Teprve nyní uprostřed pekelnych můk vidí Lazara a odważuje se prosit, aby semu jego prostřednictvím dostalo aspoń nepatrne ulewy w plameni, które zżyra jego rty. W tomto podobenstwie nejde, Kristu o to, że bochacz był bohaty, ale o to, że z bohactwím ne umiel zachazet prowiecznost, a nie miel sołcit. W tomto podobenstwie idei o to, że człowiek ma dost podnietu proto, aby mógł poznać jak ma jednak. Popeż Franciszek w apostolskiej ekskortacji Ewangelii Gaudium nas uczy: Niktoby nie mieniel rzyci, że se drży daleko od chudych, protože jego životni rozchodnuci bezaduyi, aby wianował wice pozorności innym ukolum. To je często wymluwa w akademickem podnikatelskim czy odbornem prostszedzi. Ba do końca i w tą cirkę w nim Chci z bolesti poznamenat, že nejhorší diskriminací, kterou trpí chudí, je nedostatek duchovní pozornosti. Nezmierna většina chudých se vyznačuje zvláštní otevřeností pro víru. Potřebují Boha a nemůžeme jim nenabízet jeho přátelství, jeho požehnání, jeho slovo, slavení svatosti a cestu růstu a zraní ve víře preferenční, rozhodnutí pro chudé se musí vyjadřovat hlavně privilegovanou a prioritní na božejskou pozornosti. Pratře, sestry, co máme dělat, abychom se naučili nespolehat pouze na své vlastní sily? Boží slovo to nevysvětluje teoreticky, nabízí nám však praktický příklad žebraka. Jeho tvář je jakoby odlezkem jiné tváře. Twarze chudeho Lazara jménem Ježíš. A Ježíš dnes sedí u dveří našeho srdce a tluče. Svatý pa Pavel napsal, znáte milost našeho Pana Ježíše Krista. On, aczkolwiek bohaty, stal se pro was chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Amen.